To są informacje polskiego Radia 24. Szefowa Resortu Klimatu zadowolona z pracy CBA służby wkroczyły do budynku ministerstwa. Kompromis w Prawie Sprawiedliwości i Stowarzyszenie Rozwój Plus będzie nadal funkcjonować. Zbliża się weekend majowy. atrakcje dla mieszkańców przygotowały władze stolicy. Minęła 21. Damian Szpyra. Zapraszamy. Nieprawidłowości w programie Czyste Powietrze. Tym zajmują się funkcjonariusze CBA w Ministerstwie Klimatu na zlecenie Prokuratury Europejskiej. Zda zadaniem, zdaniem służb funkcjonariusze publiczni nie dopełnili obowiązków w związku z opracowaniem zasad funkcjonowania i wdrożenia kolejnych etapów programu. Na ten dzień czekaliśmy naprawdę długo. Tak o interwencji CBA powiedziała szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.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 Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus nie zostanie zlikwidowane. Będzie działało wewnątrz partii, oświadczył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Polityk wyjaśnił, że PiS ma zamiar docierać do zwolenników Konfederacji, czyli radykalnego elektoratu, a z drugiej strony do osób o umiarkowanych poglądach. Będzie to w sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca.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 Zostali zwolnieni ze służby i trafili do więzienia wojskowego. W ten sposób izraelskie wojsko ukarało żołnierzy, którzy zbezcześcili figurkę ukrzyżowanego Jezusa, poinformował The Times of Israel. Do zdarzenia doszło w południowym Libanie, w wiosce oddalonej od, od granicy z Izraelem o kilka kilometrów. Żołnierze IDF, którzy zniszczyli świętą figurę, spędzą za kratami 30 dni. Zostali też wydaleni ze służby bojowej. Taką informację przekazały siły obronne Izraela, które zapewniły równocześnie, że figura została wymieniona na nową zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Dowództwo IDF wyraziło głębokie ubolewanie z powodu incydentu i zapewniło, iż dołoży wszelkich starań, aby nie powtórzył się on w przyszłości. Wojskowe śledztwo wykazało, że oprócz dwóch ukaranych żołnierzy na miejscu zdarzenia obecnych było sześciu innych mundurowych, którzy nie podjęli działań, aby powstrzymać kolegów, ani nie zgłosili incydentu przełożonym, zostali wezwani na rozmowy wyjaśniające, po których zapadną kolejne decyzje na szczeblu dowództwa. Zachowanie żołnierzy całkowicie odbiegało od rozkazów i wartości, jakimi kieruje się IDF, zakomunikowało wojsko, a szef Sztabu Sił Obronnych Izraela, generał Broni, Jarzamir, potępił incydent i stwierdził, iż stanowi on moralną porażkę poza wszelkimi standardami. Nagata Król Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Rejsy po rzece, statek do Serocka oraz kino plenerowe. Warszawa rozpoczyna sezon letni nad Wisłą. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski powiedział, że nowością będzie Wiślana Liga Żeglarska. To zupełnie nowa formuła wydarzenia sportowego. Będą warsztaty, oczywiście zajęcia na optymistach dla najmłodszych, czy rejsy na jachtach klasy Omega, no i oczywiście również regaty o Puchach prezydenta 6. 7 czerwca, jak zwykle w okolicach Święta Warszawy, to również początek sezonu nawigacyjnego. Związany jest z uruchomieniem symbolu warszawskiego odcinka Wisły, czyli krótko mówiąc bezpłatnej przeprawy międzybrzegowej. Większość atrakcji będzie dostępna od 1 maja. Póki co można korzystać z przeprawy z jednego na drugi brzeg Wisły. To były informacje Polskiego Radia 24. W nocy przemroski będzie od minus 2 do plus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia ciepło i słonecznie w całym kraju. Temperatura maksymalna od 13 stopni na wschodzie i południu, 16 w centrum i na północy, do 17 na zachodzie. Klimat. Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza w całym kraju. Obecnie 18% krajowej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najbliższe zielone godziny, jutro od 10 do 17. W lasach na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum kraju występuje wysokie zagrożenie pożarowe. W rejonie Częstochowy oraz zlewni Noteci w województwie kujawsko-pomorskim utrzymuje się susza hydrologiczna. Klimat.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 Reklamie. Wieczór w Polskim Radiu 24. A to jest wtorkowy wieczór, 21 kwietnia. 6 minut po godzinie 21 na 23 minuty stery. Przejmuje Paweł Wojewódka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już czuję to koło sterowe. Audycja. Pomówmy o tym, a dziś o czym? No dziś o relacji mistrz uczeń ale też o sprawach seniorów, ale seniorów na przykład w mediach. Proszę bardzo, relacja mistrz uczeń też w mediach? Też w mediach. A to ja mam A... historię, bo ja... Opowiedz. Bo ja zaczynałam 18 lat temu w Radiu Kierowców, w Radiowej Jedynce i to była taka relacja mistrz-uczeń, gdyż Aleksander Żyzny Świętej Pamięci przyuczał mnie do mm, zawodu i pamiętam jak pierwsze serwisy Radia Kierowców. Słuchałam najpierw jego, siedziałam na dyżurze, patrzyłam. Więc no to jest taka tradycja, że od tych starszych warto się uczyć. To chyba no, jeden z najlepszych kierowców Polskiego Radia, to Oleg prawda. Grzyzny. To prawda. Zapraszamy na audycję. Pomówmy o tym. A ja następną...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 Ten, takich ludzi było jeszcze sporo do pewnego momentu. No oczywiście te, te, te, biologia robi swoje, że tak powiem, więc y, musieli, y, musieli y, być y, zmienieni. Czy na lepsze, to jest y, dyskusyjne, ale, ale w, w każdym razie te głosy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 Człowiek widział y, dziennikarza, kolegę, który był rzeczywiście pewnym wzorcem i uczył tego zawodu, to była bardzo istotna rzecz, ale myślę sobie, że to w pewnym momencie przez ostatnie lata, ale to chyba ze względu na polityczne za, zawirowania zginęło.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 Lektorzy, prezenterzy, no teraz właściwie to, y, nie ma już lektorów i nie ma speakerów, prawda? To są takie, y, takie y, taka terminologia, która przyszła do nas y, tam, gdzie radio się rozpoczęło, w Europie przynajmniej, czyli z, y, z Anglii, z BBC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 przyszedłem do radia i, i rzeczywiście długo pracowałem, ale to, to, to jest bardzo z, m, zawód, jeśli tak można powiedzieć, czy też e, funkcja, czy zajęcie bardzo specyficzne. W ogóle myślę, że te zawody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 którzy sobie doskonale radzą w tym nowym świecie, w świecie e, mediów. E, I coś, za, zauważyłem coś takiego, e, ja uczę e, jednak ciągle, stu, stu, mam studentów w jednej z uczelni warszawskich, w Akademii Leona Koźmińskiego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 Ja może taką e, anegdotę opowiem, którą dzi której dzisiaj wysłuchałem. Anegdota jest kapitalna, a mianowicie rodzina nie mogła skontaktować się ze swoją e, po dziewięćdziesiątce ciotką. To było w Stanach Zjednoczonych. No w końcu poprosili policję, żeby policja sprawdziła dom. Policja pojechała pod dom, próbuje się dostać, nikt nie odpowiada. No to wyważyli drzwi. No i co się okazało? E, uzależniona pa... od komputera. Uzależniona od gry komputerowej. Pani się tak zagrała, że grała tam 20 godzin non stop. No, coś to pokazuje. To na ten temat na antenie Polskiego Rady 24 w Pumufu, o tym rozmawiałem też właśnie o dojrzałych do aktywności, którzy kochają gry komputerowe. No i bez względu na wiek. Rzecz jasna, można się zatracić. Można się uzależnić. O tym najlepiej świadczy ta słynna powieść śnieżyca, prawda? Stevensona, z której wyrosło e, metaversum, prawda? No ta bene wszyscy myśleli, że to od razu, prawda, cały ten świat stanie się metawersem, a nie, a nie stał się. No nie stał się. No ale to nie znaczy, że się media nie rozwijają. Rozwijają się w nieprawdopodobnym tempie. A co więcej, ta, to, co się pojawiło w 22 roku, tylko jedna z niewielu z niewielu, jeden z niewielu elementów sztucznej inteligencji, czy narzędzi sztucznej inteligencji, myślę sobie o, o czacie, czacie GPT, prawda, zmieniło świat. A to przecież było raptem 4 lata temu. Dzisiaj jesteśmy o wiele dalej. I oczywiście, i sztuczna inteligencja zmieni i nas, i zmieni naszą pracę, i y, zmieni naszą wrażliwość, y, nasz y, sposób odczuwania świata, postrzegania itd. Ja nie, nie chcę w to wchodzić, bo to rzeczywiście jest y, technologia... Przełomowa, to z całą pewnością. Ale ja się zastanawiam, zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy w mediach czy w radiu powinny być na przykład specjalnie, specjalne audycje dla osób, no, tych takich troszkę bardziej dojrzałych. Czy tworzenie tego typu audycji nie jest właśnie tym, o czym pan profesor, mój dyrektor mówił? przed chwilą, że to jest obraźliwe. Nie, to nawet nie jest obraźliwe, ale to z całą pewnością nie. W ogóle jestem przeciwnikiem tak zwanych get. Szufladkowania I, takiego. I, i, I takiego szufladkowania. To dotyczy wszystkich przedziałów wieku, nie tylko ludzi starych. Bo również, bo, bo właśnie wy, wyróżnienie w ten sposób ludzi starych świadczy o tym, że my ich traktujemy na innych zasadach. A my powinniśmy ich traktować tak samo jak innych. Więc kiedyś oczywiście to miało znaczenie, e, kiedy inaczej postrzegaliśmy siebie, inaczej funkcjonowała nasza tożsamość. Więc e, tworzyliśmy audycję na przykład dla młodzieży, dla przedszkolaków, dla rolników, dla rolników prawda? I, i tak dalej, i tak dalej. Nic podobnego. Te elementy powinny być w różnych na audycjach czy różnych pasmach, bo to, trudno mówić o audycjach już w tej chwili. To nie jest to radio, które były przedtem, które miało ramówkę, prawda, taką ustaloną, prawda, i tak Poszczególne dalej. Poszczególne redakcje miały I, swoje i czasy. Tak jest. Ja myślę, że w ogóle w radio zmierza, jeśli pytał pan na początku, czy jeszcze jest radio, to ja miałem, to ja mam wątpliwości nawet kiedyś z kolegami, koleżankami dyskutowałem na temat z tego środowiska badaczy radia dyskutowaliśmy to już jest koniec radia nie, to nie jest koniec radia to jest, to jest zmiana to jest transformacja to jest zupełnie inna jakość i inna Postać, inna forma czegoś, co kiedyś było takim klasycznym radiem. Więc ja myślę, że jesteśmy u progu ogromnych zmian, zarówno tych nowych instytucji czy stacji radiowych, czy form radiowych, jak i tych starych. Wyobrałem sobie, że tą przyszłością radia są z całą pewnością dzisiaj na przykład podcasty. I no, ta... w polskim radiu podcastów mamy. Tak mamy bardzo dużo, i to świetne, i to świetne. E, to samo mogę powiedzieć o takim e, audio czy radio na żądanie, prawda? W każdym razie o radiu nielinearnym, gdzie to my, słuchacze, decydujemy o tym, czego mamy słuchać i kiedy, a nie chcemy być e, zarzucani czy też przymuszani do słuchania tego, co chce nadawca. I tak samo można powiedzieć o, o, o, o ludziach starych, młodych, w średnim wieku i tak dalej. Niech oni decydują, czego mają słuchać, czego chcą słuchać. Ale jedna rzecz się spełniła, spełniło się marzenie wielu dziennikarzy sprzed lat na przykład 30-35. Pamiętam te dyskusje o stworzeniu w polskim radiu kanału Słowa. Kanał Słowa powstał, jest Polskie Radio 24. Gdzie my cały czas mówimy, ale nie mówimy do, a rozmawiamy z, z naszymi słuchaczami. No właśnie. Oczywiście to nie, nie, ma, nie, nie ulega wątpliwości, że nawet radio internetowe, które oczywiście jest kamieniem milowym, prawda, to są bukiety stacji. Niektóre są skonstruowane tak samo jak te tradycyjne, ale to są albo muzyczne, albo słowne, prawda. I, i, i, i, i, i, I tak jest po prostu, no to, to, to się, I to się miesza, to powstaje, to, to, to gdzieś tam zanika, powraca i tak dalej. Ten ogromny ruch, który jest w tej przestrzeni medialnej, myślę, że jest bardzo pozytywny w gruncie rzeczy, bo on tworzy nowe, no, nowe, nowe zjawiska. On tworzy nową rzeczywistość właśnie medialną. I mamy 100 lat. Polskie Radio ma 100 lat, Jedynka ma 100 lat i mam nadzieję, że będzie i 200 lat. Dziękuję serdecznie profesor Stanisław Jędrzejewski, były dyrektor pierwszego programu Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Pomówmy o tym.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 Zbliża się 21.30. Damian Szpyra Zapraszam. Kłamie i manipuluje. Tak rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówi o zarzutach szefa pko Radosław Radosław Piesiewicz twierdzi, że ABW było bezczynne, gdy komitet jeszcze przed podpisaniem umowy sponsorskiej z Zonda Krypto poprosił o wsparcie. Fakty są inne, przekonuje Jacek Dobrzyński.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 W związku z rosnącą liczbą osób, które straciły środki inwestując na giełdzie Zonda Krypto, prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania pieniędzy. Poszkodowanych może być kilkadziesiąt tysięcy osób. Budowy wschodniej magistrali chcą parlamentarzyści i samorządowcy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ma połączyć Białystok, Lublin i Rzeszów. W przebiegu magistrali się, znalazła się Biała Podlaska, która nie ma obecnie bezpośredniego połączenia kolejowego ani z Lublinem, ani z Białym Stokiem. Takie rozwiązań za nie chwali mieszkanka miasta, pani Torota. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, gdyż bardzo dużo osób podróżuje, szczególnie właśnie na przykład do lekarzy, czy do jakichś szpitali, do Lublina, do Parczewa, do Białego Stoku z Białych właśnie, także myślę, że to jest super pomysł. Ludowcy zapowiedzieli, że swój projekt przedłożą ministrowi infrastruktury, aby umieścił go w Programie Rozwoju Transportu Kolejowego w Polsce. Spór o bobry na Żuławach. Tamtejsze gminy apelują o zdecydowane działanie wobec tych zwierząt, a w tych samym czasie Wody Polskie wycofały wniosek o zgodę na niszczenie tam bobrowych. Wójt gminy Gronowo-Albląskiej Marcin Ślęzak mówi, że bobry zagrażają wałom przeciwpowodziowym i bezpieczeństwu mieszkańców. Potrzebne są radykalne kroki w celu wyeliminowania albo przystopowania niekontrolowanej populacji bobrów z tego względu, że jest to jedna ze składowych naszej walki pod kątem obrony przeciwpowodziowej żuław. Ministerstwo Klimatu podkreśla, że przepisy pozwalają na interwencję, ale wskazuje też na konieczność ochrony gatunku i stosowania zabezpieczeń technologicznych. Polskim Radiu 24 Jest 21.32 Stan Dnia Maria Furdyna, zapraszam na komentarz do wydarzeń politycznych. Gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Akademii WSB Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Pani i dobry wieczór Państwu. Nie sposób nie zacząć od tego, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś usłyszeliśmy, że jest porozumienie między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Prezes PiSu wczoraj spotkał się z byłym premierem. Rozmawiali o Stowarzyszeniu Rozwój Plus, które utworzył Mateusz Morawiecki, za co był krytykowany przez władze partii. Jeszcze w piątek było ultimatum Jarosława Kaczyńskiego albo partia, albo członkostwo w PiS-ie, bo dla tych polityków, którzy przystąpią, mm do albo członkostwo we stowarzyszeniu, bo dla tych polityków, którzy przystąpią do stowarzyszenia, nie będzie miejsca na listach wyborczych partii. Dziś według Jarosława Kaczyńskiego partia ma dwa płuca. Było wspólne wystąpienie na konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. To było w południe i gdybyśmy się na tym południu zatrzymali, to bym pomyślała, że może rzeczywiście są zalążki jakiegoś porozumienia. Natomiast jak później po południu na to, co dzieje się w mediach społecznościowych i wzajemne wymiany ciosów między politykami e, prawa i sprawiedliwości, to na jakim etapie jesteśmy, panie profesorze? Trudno, ja powiem tak, że trudno mi było mm, nie kojarzyć z tym, co widziałem, czyli z jednej strony to oświadczenie pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego a później ta bitka na słowa między politykami, tam pan Bocheński prawda, brał czynny udział, pan Czarnek, to trochę mi się kojarzy z taką komunikacją w stylu Donalda Trumpa. Mówi jedno, dzieje się drugie, na zajutrz dzieje się jeszcze coś innego. Mam wrażenie, że już w ogóle nikt nie bierze poważnie pod uwagę to, co on mówi. Natomiast to spotkanie wieczorne, i, I to słynne zdjęcie takie przy owocach i przy ciastach. Wydaje mi się, że tak na zdjęciu tak słodko i deserowo, ale tam nie było słodko. I to wygląda jak taka bardzo szorstka, go, gorzka przyjaźń. I wydaje mi się, że to jest tylko kwestia pewnej arytmetyki i, i przeczekania, bo tam i, i tak czekają nas jakieś takie głębokie pęknięcia. O co toczy się gra? Czy to jest walka o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości? O to walczy Mateusz Morawiecki? A o przyjęcie schedy po Jarosławie Kaczyńskim? Myślę, że o przyjęcie schedy po Jarosławie Kaczyńskim już nie, bo już wyczuł, że jednak to trochę za mało szabel, bo te 40 osób, które przystąpiły do jego stowarzyszenia, to jednak za mało. Natomiast y, sondaż, który pokazał, że mogą liczyć na ponad 5%, czyli przy przekroczą próg, no to im daje już jednak inne pole do negocjacji, inną no pozycję negocjacyjną. Natomiast on, myślę, że Mateusz Morawiecki teraz walczy o swoją pozycję i, i jak, taką pozycję, która gwarantuje byt, spokojny byt i uczestniczenie w procesie decyzyjnym w partii, bo wiemy, że środowisko, jak znowu spojrzymy na maślarzy i harcerzy, no wiemy, że się nie lubią i, i tutaj naprawdę działa ta słynna reguła, że jest wróg, większy wróg, a na końcu jest kolega z partii i kolega z listy. I tu mamy do czynienia właśnie z taką układanką. Wspomniał Pan już o tym sondażu. To jest sondaż United Surveys dla wirtualnej Polski, który właśnie uwzględnia Stowarzyszenie Rozwój Plus i to stowarzyszenie no, mogłoby liczyć na 5,1 głosów. Czy to ponad 5 to na początek to dużo mało? Jak to interpretować? Y ja uważam, że to jest przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę, że na razie Mateusz Morawiecki gra taką kartą bardzo delikatną, czyli on, on komunikuje się tak, że on jest wierny partii, on nie chce odejść, on tylko wskazuje pewną otwartość na inne środowiska. Natomiast gdyby z tej partii był wypchnięty, to automatycznie dostanie bonus w postaci kilku punktów za to, że zostanie męczennikiem. I dlatego też, chociaż dla PiS-u to nie jest wygodny partner obecnie, to jest to właśnie tak niesłodki, ale taki gorzki deser. Mnie natomiast podobają się też tutaj te spiny, to, to catchy phrase, jeśli chodzi o komunikację tego tematu, bo pięknie miał przygotowaną kwestię prezes Kaczyński, który powiedział, że teraz to będzie oddychanie przez partię dwoma płucami. No, no obrazował fantastyczne, natomiast podoba mi się też to, że no, oczywiście druga strona powie, że to jest rozłam. Tak samo jak były premier Morawiecki powie, że to jest rozwój plus. Obecny premier powie, że to jest rozbój plus. No zaczyna mi się to podobać. Można naprawdę kupić duży popcorn, usiąść i patrzeć co będzie dalej. To skoro wspomniał pan premiera Donalda Tuska, bo on w ubiegłym tygodniu nie wykluczył ustawki, że całe to zamieszanie wokół nowego stowarzyszenia może być ustawką, a tak naprawdę wokół tego zamieszania no tutaj swoją pozycję buduje Mateusz Morawiecki, który próbuje pozyskać ten elektor elektorat prawicowo, centrowy i Przemysław Czarnek, który jest oczywiście nastawiony na to, żeby próbować pozyskać ten elektorat jeszcze bardziej na prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Można by tak myśleć, natomiast to, co mnie przekonało, że to nie jest ustawka, to to, w jakimi emocjami posłużyli się panowie politycy komentując po południu tą, tą konferencję y, pana Morawieckiego i pana Kaczyńskiego. Bo no, tam tych interpretacji ewidentnie... to było tyle i rzeczywiście tam no, ciśnienia politycy nie trzymali. Tak jest. Więc gdyby to było poukładane, to każdy by zagrał swoje, coś by napisał i, na tym, i, i, i by się panowie rozeszli. A tam generalnie, no jak to ktoś obrazowo powiedział w tej piaskownicy, to już nie tylko łopatki latały, ale też sobie sypano piaskiem w oczy. Więc było nieprzyjemnie. E, oczywiście... Każdy, kto umie liczyć, to wie, że jeżeli by, oczywiście to jest niekorzystne dla prawicy, jeżeli ona się znowu rozczłonkuje bo, bo i system liczenia głosów, i zdolność koalicyjna, to później jest bardzo trudne. Zresztą widzimy to po obecnej koalicji rządzącej. Im więcej osób siada do tego stołu, tym, tym trudniej się przy nim porozumieć. Natomiast niewykluczone, że yy, to jest takie zagranie, żeby było wszystko otwarte i można pójść w lewo lub w prawo. I finalnie może być tak, że faktycznie Mateusz Morawiecki w jakiś sposób porozumie się z PSL-em, bo jak wiemy od lat, no PSL jest partią nadzwyczaj elastyczną. Dzisiaj są w opozycji do kogoś, jutro z nim rządzą, a pojutrze są z powrotem z kimś innym i mam wrażenie, że PSL patrząc na sondaże, skoro teraz nie mogli jakoś znaleźć, sposobu na siebie, tak jak Polska 2050, to mogą poszukać takiej deski ratunkowej w postaci jakiegoś sojuszu. Zresztą oni już mieli sojusz z Kukizem i no z kim nie mieli. Dlaczego prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński po prostu nie wyrzuci Mateusza Morawieckiego z partii? Przecież jak porównamy tę sytuację z różnymi buntami frakcji w Prawie i Sprawiedliwości? Przecież była Polska jest najważniejsza 2010 rok, 2011 rok, odejście polityków związanych ze Zbigniewem Ziobrą. Wiadomo, że wszystkie te osoby, no politycy z Polski 2050, z Polski, jest, Polska jest najważniejsza z, z tej partii, no to przecież bardziej do koalicji obywatelskiej. Jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju rozłamowców, no to oni później wracali pod skrzydła Prawa i Sprawiedliwości, ale Jarosław Kaczyński potrafił działać bardzo ostro. Jeżeli ktoś się buntował, jeżeli się coś nie podobało, to po prostu tych polityków nie było w Prawie i Sprawiedliwości. Dlaczego teraz? To już trwa... Kilka tygodni albo nawet kilka miesięcy. Czy sytuacja polityczna się zmieniła, czy po prostu prezes jest słabszy i nie ma już takiego wpływu? No ja bym powiedział, że y, te historie o takiej sile i o takiej surowości prezesa Kaczyńskiego, no to już jest historia. To jest przeszłość, te czasy się zmieniły, minęły. I w tej chwili zauważmy, że y, Mateusz Morawiecki dysponuje zupełnie inną siłą, bo to jest prawie 40 szabel. To nie jest to, że odchodzi pięciu posłów i oni coś zakładają i, czy dziesięciu, to jest czterdzieści szabel. Jeżeli my spojrzymy na to, jak finalnie może wyglądać wynik Prawa i Sprawiedliwości, to okaże się, że na przykład Koalicja Obywatelska będzie miała pierwsze miejsce, drugie Konfederacja i PiS będzie się bił o trzecie miejsce z drugą Konfederacją. No To jest, to jest straszna perspektywa dla prezesa Kaczyńskiego, bo to by już naprawdę był symbol takiego no bym powiedział schyłku, więc y, lepiej y, robić dobrą minę do złej gry i na zewnątrz prezentować wspólny front. Wiadomo, że tam w środku się będzie kotłować, no ale póki jeszcze jest daleko do wyborów, to lepiej, no, lepiej stać w bloku, bo każdy się boi też, żeby nie popełnić jakiegoś startu. Ogłoszenie Przemysława Czarnka kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. To miało miejsce na początku marca Dokładnie 7 marca w sobotę była konwencja, kiedy poznaliśmy hmm, to nazwisko, że prezes Prawa i Sprawiedliwości postawił na Przemysława Czarnka. Nie ma odbicia w sondażach, wręcz przeciwnie w ostatnim sondażu Cebos Poparcie dla PiSu spadło poniżej 20%. Jaki jest efekt Przemysława Czarnka na ten moment? Czy to był błąd Jarosława Kaczyńskiego? Ja bym nie nazwał tego błędem. To była taka próba, którą no, ja analizując to ze strony marketingu politycznego rozumiem. Elektorat uciekał bardziej w stronę, w stronę radykalnej prawicy, więc wystawiamy kogoś, kto dobrze się z tym środowiskiem potrafił dogadywać. Przypomnijmy, że minister Czarnek... Był też człowiekiem, który bronił Karola Nawrockiego podczas tej afery z kawalerką i ma dobre relacje z prezydentem. Nawet mówiło się o tym, że on może zostać szefem kancelarii prezydenta, więc Jarosław Kaczyński gdyby wtedy postawił na Mateusza Morawieckiego, to wiemy, że partia by pękła. I Panie profesorze, też... ja bym bardziej powiedziała, pod tym względem miałam na myśli, że to może być błędem, dlatego że to się wydarzyło w marcu, natomiast przecież te konflikty frakcji ciągną się od kilku miesięcy. Przecież pamiętamy, co się działo, była Wigilia Prawa i Sprawiedliwości w grudniu, oddzielną Wigilię zorganizował Mateusz Morawiecki i zamiast postawić na polityka, żeby scalić te dwie frakcje może nie scalić aż tak, ale nie powodować aż takich konfliktów, no to postawienie na Przemysława Czarnka, który należy mm. do grupy maślarzy, no miało to z jednej strony zakończyć te wewnętrzne spory, natomiast poszło to w, kompletnie w drugą stronę. Mam wrażenie, że wręcz zaostrzyło. Gdyby no prezes Prawa mm. i Sprawiedliwości postawił na przykład na jednego z samorządowców, pana Nadbereżnego, mniej znanego, może udałoby się... No, nie, nie doprowadzić do aż takich tarć? Ja uważam, że tu w ogóle nie, nie wchodziło w grę rozwiązanie pokojowe, czyli znalezienie jakiegoś mediatora, dlatego, że po pierwsze on by nie był uznany, po drugie on nie ma doświadczenia. To musi być ktoś, kto jednak już yy, z tego pieca jadł chleb i wie, jak się robi dużą politykę. Yy, no i teraz jeszcze widząc, że maślarze naprawdę mają większość, no to wybrano rozwiązanie siłowe i taki... Spokój przez siłę właśnie. Będzie spokój, bo dajemy czarnka. W tym momencie było już powiedziane, że koniec dyskusji. Yy, mamy teraz już mniej więcej karty na stole rozłożone, widzimy. Mateusz Mrawiecki ma 40 szabel. Maślarze mają ich dużo więcej. W związku z tym to mogą być tylko takie uszczypliwości, które oczywiście wszystkim szkodzą. Natomiast wydaje mi się, że gdyby tam był yy, zaproszony do, do liderowania człowiek spoza w ogóle tych środowisk, tylko samorządowy, no to zostałby pożarty na śniadanie. Co dalej, zanim przejdziemy do kolejnego tematu? Jak pan prognozuje, ktoś będzie musiał ustąpić w końcu, ja myślę, że w polityce, ja lubię porównywać politykę do, do tenisa lub do siatkówki. I tam wygrywa zawsze ten, kto popełnia też mniej błędów i kto dłużej wytrzymuje psychicznie. I tutaj ja dlatego sobie zażartowałem wcześniej, że siadamy z popcornem i obserwujemy, bo, bo naprawdę sporo się będzie działo. To jest wojna nerwów, to są niuanse, które mogą zrobić różnicę. Na przykład ten, czy zostanie wyproszony pan Morawiecki, czy, czy sam odejdzie, bo jak sam odejdzie, to ogłoszą go zdrajcą. Jak zostanie wyproszony, to będzie, że ktoś złamał jedność prawicy, więc no, tu się wszystko może zdarzyć. I ja uważam, że... Ten, to, to zdjęcie, to siedmiogodzinne spotkanie to jest takie zdjęcie z, naprawdę z uśmiechami, które nie są zbyt szczere yy, i ponieważ pod stołem przy tym deserze prawdopodobnie tam była ochota, żeby kogoś kopnąć w kostkę, to my niebawem zobaczymy yy, drugi odcinek tego serialu. Albo kolejne, bo mam wrażenie, że to już jest drugi sezon chyba, bo mieliśmy jed tak, jeden tak, sezon, oczywiście. był powiedzmy do końca roku. Nowy rok, przecież też pamiętam to, jak prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że koniec tarcie w mediach społecznościowych na chwilę było, było trochę ciszej, na no później. E, wróciło ze zdwojoną siłą mam takie wrażenie. Przejdźmy do kolejnych tematów. Wczoraj szczyt polsko-francuski w Gdańsku. Nie było spotkania prezydenta Emmanuel'a Macrona z prezydentem Karolem Nawrockim. Stracona szansa. Tak minister w kancelarii prezydenta Marcin Przydacz skomentował właśnie brak takiego spotkania. O co chodzi? Kto podjął decyzję? Bo z kolei wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki mówił, że to była decyzja Pałacu Elizejskiego. Ja bym powiedział tak. Tu znowu każdy gra w swoją narrację i nieważne kto ma rację, ważne kto ma narrację. Prezydent i jego środowisko, czy kancelaria prezydenta no będą mówili, że yy, będą przedstawili właśnie taki obraz sytuacji, jak pani redaktor tutaj opowiedziała. Natomiast... Wydaje się dla mnie to zupełnie naturalne, że Macron nie spotkał się z polskim prezydentem, bo to dopiero co Europa świętowała pożegnanie Orbana i trzeba sobie po prostu przypomnieć, że Karol Nawrocki był w gronie tej mniejszości głów państw, które popierały Orbana i szły jakby w kontrze do, tej, do tego kursu, który wyznacza Francja, Wielka Brytania, do którego się stara przyłączyć Polska, Niemcy i tak dalej. No więc y, jasny przekaz, nie siedzisz z nami przy tym stole, y, ty jesteś z innego stołu i, i ten, ja bym tak powiedział na koniec takim, tak symbolicznie, że mm, tak jak mówi się, że obraz mówi więcej niż tysiąc słów, to zdjęcie z, na przykład z Macronem też mówi więcej niż tysiąc, Słów. No i zrobiono tak, żeby Karol Nowrócki tego zdjęcia nie miał. Czy to też trochę może być takie działanie rządu w odpowiedzi na to, jak otoczenie Karola Nawrockiego działa za oceanem, że Karol Nawrocki za oceanem ma dużo lepsze kontakty, a te europejskie, no to teraz rząd pokazał, że jeżeli chodzi o europejskich przywódców, no to tutaj premier Donald Tusk ma dużo lepsze relacje. Tak, no ale to szczerze mówiąc, to jest dla nas czytelne. Wszyscy wiemy, że y, Kancelaria Prezydenta i środowiska prawicowe mają lepszy vibe, mówiąc po młodzieżowemu, z Donaldem Trumpem. Z drugiej strony czasami Trump zachowuje się w taki sposób, że polska prawica też nie wie jak zareagować y, i muszą też y, przełykać takie jego nieprzewidywalne wypowiedzi. A Donald tu od no, lat jest osadzony mocno w Europie, wiemy jaką tam ma pozycję, jak daleko zaszedł, no i dobrze się tam czuje. No i to jest właśnie zderzenie tych dwóch y, Europ. Ja przyznam, że jak patrzymy na to, że w obliczu różnych zagrożeń y, świętujemy, celebrujemy przyjaźń polsko-francuską i pominę już te wszystkie odwołania tam do II wojny światowej, kto reagował, ale jak y, prezydent Francji mówi w Polsce, że Maria Curie Skłodowska dowiedział się, że nie jest że jest Polką i że Chopin jest też Polakiem, a nie Francuzem. I teraz jeszcze się dowiedział, że Andrzej Seweryn jest też Polakiem. No to widać, że, że to jest powiedziane w ciepły sposób. To jest przyjemny obraz, przyjemny przekaz. Widać było też spotkanie z Lechem Wałęsą. Ja pomijam, że Lech Wałęsa w ostatnich latach już naprawdę czasami się też gubi i mówi rzeczy nieprzewidywalne, ale, ale jako symbol było to ładne, sympatyczne, no ja bym chciał widzieć taką Polskę w Europie, silną, zaprzyjaźnioną, uśmiechniętą. Przejdźmy zatem do kolejnego tematu kryptowaluty Zonda Krypto. Kilkaset zgłoszeń do tej pory, po kilkadziesiąt nowych każdego dnia rośnie liczba pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Śledztwo prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Klienci zgłaszają problemy z wypłatami środków. Dzisiaj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą.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 te pieniądze się jednak liczą i to oni prawda. na nie liczą również. To jest na pewno sprawa rozwojowa. To na koniec minuta nam pozostała, bo w przyszłym tygodniu to, że iskrzyp w Prawie i Sprawiedliwości to wiemy, ale co z koalicją rządzącą, jaka przyszłość Pauliny Henin-Kloski w rządzie? W przyszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu głosowanie nad wotum nieufności wobec minister klimatu. PSL i Polska 2050 nie wykluczają głosowania za. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu powiedział wprost głosowanie nad wotum będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności i zagroził koalicjantom, że nie będzie współpracował z osobami, które zagłosują za odwołaniem własnego ministra z rządu. Mogą być kłopoty, czy, mm, czy koalicji rządzącej grozi rozpad? Jeżeli PSL i Polska 2050, tak będą postępowały, to powinny wyciągnąć wnioski z tego, jakie mają wyniki sondażowe. Pójście na kolację... Pana Hołowni no nie, nie skończyło się takim ładnym zdjęciem jak pójście na kolację Pana Kaczyńskiego i Pana Morawieckiego. Skoro nie wyciągną wniosków i nadal będzie kopał się z koalicją, do której przystąpił, no to za chwilę będzie miał 0,2 i, no i moim zdaniem tak to się skończy. Donald Tusk to kto wie, dlatego stawia sprawę ostro, a wyborcy wydaje mi się, że no też oczekują tego, że jak ktoś powiedział A, to powinien być konsekwentny i powiedzieć B, bo na to głosowali. I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Akademii WSB, Krystian Dudek, ekspert do spraw marketingu politycznego, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Reklama.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 Zmuszanie społeczne, autopromocja, internetowa pop, psychologia, a także pułapki ciągłego samorozwoju oraz kultury terapeutycznej. O tym będę rozmawiać w najbliższej audycji do pomyślenia w środę o 22:06. Do studia zaprosiłam autorkę książki Sobą zajęci, psycholożkę Kamę Wojtkiewicz. Zapraszam do słuchania. Ewelina Kamińska. Promocja.